As we go marching, marching in the beautiful Słuchacie audycji Tłusty Druk. Dziś druga część rozmowy z Mateuszem Flontem, dziennikarzem, prasoznawcą, kuratorem serwisu Zin Library. A potem jeszcze trochę moich ogólnych uwag i nowości. Rozmowa jest długa, więc we wstępie nie będę się szczególnie rozgadywać. Zaczęliśmy od słynnej feministycznej pieśni Bread and Roses, czyli Chleba i Róż, tu we wspaniałej interpretacji Judy Collins. Jeśli jesteście zainteresowani historią tego utworu, nagrań, w jakich okolicznościach powstała ta pieśń, czemu jest po dziś dzień śpiewana na demonstracjach, na różnych feministycznych. I lewicowych wiecach, to zachęcam do sięgnięcia do Google'a przegrzebania archiwum kwartalnika Hart, od pewnego czasu się nie ukazującego. Tam autor polskiego przekładu tej pieśni, Mateusz Trzeciak, a też grający w znakomitej bielskiej grupie Onierbike, napisał o tym artykuł. Numer jest w całości do przeczytania za darmo za pomocą serwisu ISU. Musicie tylko wpisać w Google hard49 Mateusz Trzeciak ISU na przykład. I gdzieś powinien się pojawić wynik. A od chleba i róż zaczęliśmy z wiadomej okazji. W poniedziałek był 8 marca, a od niedzieli, czyli od 7, odbywały się w całym kraju manify. Poszedłem na krakowską poniedziałkową manifę, jak to robię w zasadzie co roku. Od wielu lat z małymi odstępstwami. Powiem Wam, że to było dla mnie budujące doświadczenie, bo kiedy w sieci, w portalach społecznościowych trwają dłużące się moim i chyba nie tylko moim zdaniem kompletnie bezproduktywne imby, to na Manifie zjednoczyły się Polki. O różnych poglądach, z różnych organizacji oraz niezrzeszone. Ale zjednoczone wokół wspólnej sprawy, wspólnego celu, którym są prawa kobiet. Towarzyszyli im też mężczyźni, co jest dla mnie bardzo ważne, bo o ile osobiście identyfikuje się właśnie jako chłop, czasem nawet knur, a w pewnych kwestiach bywam tradycyjny czy wręcz staroświecki, o tyle uważam, że to nie wyklucza zwykłej ludzkiej, oczywistej przyzwoitości, której uczę się codziennie, także od feministek. No i cieszę się, że tylu chłopów myśli podobnie jak ja. Sądzę, że warto wspierać równość, okazywać choćby symboliczną solidarność, że nie jest ważne, czy ktoś ma na imię Waldek, Rycho, czy na przykład Danuta, czy nosi rurki, czy jakieś inne galoty, czy spódnice. Należą się temu komuś, każdej i każdemu z nas prawa człowieka. No więc czasy trudne, ale jest nadzieja. Nie przedłużając. Skoro zaczęliśmy od piosenki ładnej, delikatnej. W takim razie czas na wygar. Grupa L7, pochodząca z nurtu Riot Girl, czyli zorientowanego feministycznie punk rocka, utwór Smell the Magic z ich płyty pod tym samym tytułem z 1991 roku. A zaraz po niej druga część rozmowy o Zina. porozmawiać o zawartości. Zdążyliśmy porozmawiać o tych niuansach politycznych, o różnych sprawach. Przypomnę, że naszym gościem jest Mateusz Flont, prasoznawca, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarz, tak, przede wszystkim wolisz być najpierw praktykiem, później teoretykiem i badaczem. No tak, bo to, to, to jest dla mnie dziennikarstwo to jest misja. Jednak bycie naukowcem to jest misja i praca, a myślę, że dziennikarstwo to jest przede wszystkim misja. Pogadaliśmy trochę o tej zawartości. Ja wspomnę, że ZIN Library to jest taka inicjatywa, która uzupełnia to, czego brakuje, bo... W różnych bibliotekach jest prasa bezdebitowa, czy z drugiego, czy z trzeciego obiegu, czy z jakichś jeszcze innych okoliczności, w których wydaje się gazety. A niekoniecznie biegnie się załatwiać ISSM, no ale nie ma tak wygodnego, tak ciekawego źródła i tak dobrego kompendium na wyciągnięcie ręki, na dwa kliki z numerami w PDF-ach do wygodnego przejrzenia. Ja teraz, przygotowując się do audycji, widziałem, że będę musiał przeczytać tego kibolskiego zina, który się nazywa Szalikowcy. Chciałem jeszcze wspomnieć o paru rzeczach, które tutaj są. Są artykuły twoje, jak rozumiem, innych autorów, mhm. autorek, naukowe, dziennikarskie, dotyczące Zinów i jest rzecz, która jest bardzo cenna, to znaczy archiwum Zinfestów, tych edycji festiwalu Zinów. Olsztynie, które się odbyły w 2018 i 2019 roku. To też jest takie cenne źródło. Wybacz mi taką laudację na koniec, ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, jestem święcie przekonany, że y, dajesz dobry przykład, bo w czasach, kiedy wszystko musi mieć jakąś dekretację, być częścią jakiegoś projektu, ty robisz to zupełnie, zupełnie DIY, tak jak twoi bohaterowie, twoje bohaterki. Wiem, że jedyną formą jakiegoś wsparcia było to, że prowadziłeś na serwisie zrzutka po prostu kwestę na rzecz tego, żeby podtrzymać tę działalność. Pierwsza zrzutka była na skaner, bo mój skaner się zepsuł po nie wiem ilu tysiącach stron, po prostu wysiadł i pierwszą zrzutkę zrobiłem na skaner i w ciągu dwóch, trzech dni chyba uzbierałem z 500 złotych, Kupiłem skaner tam za 650, ostatecznie dołożyłem. No i to, i to jest jakby to, to było pierwsze. Natomiast drugie to było to, że co, co już też się podkreślałem, że jest to archiwum cyfrowe, które na razie jest troszkę na drugim miejscu. Natomiast na pierwszym miejscu jest to papierowe które musi być y, po prostu zadbane. I zrobiłem zrzutkę, na której mi się w ciągu miesiąca, przed, przed końcem 2020 roku, udało uzbierać 1300 zł. Byłem bardzo zaskoczony, że to się udało. Y, były osoby, które po prostu płacały 100-200 zł, ale były też takie, które zapłaciły 15. Ja po prostu powiedziałem, że zbiórka jest na to, żeby kupić koperty. Później jednak stwierdziłem, że to nie będą koperty, tylko to będą teczki bezkwasowe oraz kartony archiwizacyjne. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że papier, na którym dzisiaj się drukuje, jest papierem o właśnie kwasowym, który szybciej się niszczy, żółknie i jest łamliwy. A ziny, które ja mam, są to ziny, które albo kupiłem, albo dostałem, w większości dostałem, bardzo często od ludzi zaangażowanych no przede wszystkim w jakieś tam anarchopankowe środowisko, w którym gdzieś ja też uczestniczę. I po prostu no, od wielu osób słyszałem, później o tym poczytałem, troszkę się dowiedziałem. Musiałem się z tej archiwistyki jakoś podszkolić. Że tak naprawdę każdy egzemplarz powinien być właśnie w takiej kopercie czy teczce bezkwasowej przechowywany, żeby to było chronione od zmian jakby temperatury, wilgoci, ale też po to, że jeśli takie czasopismo stoi pionowo, to ono się wygina potem. I wyobraźmy sobie, że po prostu w ciągu kilku lat może się to zacząć niszczyć, wyginać, więc udało się zebrać te 1300 zł i na razie kupiłem około 30 kartonów archiwizacyjnych, do których schowałem... Połowę zbiorów. Z tych pieniędzy pójdzie jeszcze, pójdą jeszcze pieniądze na te teczki bezkwasowe, na opłacenie serwera. Serwer za przeszły rok jest opłacony, będzie na ten rok. I jeszcze myślę o tym, żeby opłacić serwer, gdzie są wrzucane PDF-y. To jest serwer darmowy, który niestety działa tak, że jeśli ktoś do jakiegoś PDFa nie zajrzy, to on po 60 dniach się usuwa. Więc ja muszę co jakiś czas... Każdy PDF kliknąć. No i myślę o tym, żeby kiedyś w przyszłości zrobić kolejną zrzutkę, albo nawet, żeby była taka zrzutka stała. Na to, żeby mógł na przykład taki serwer po prostu z góry opłacić, na przykład na najbliższy rok. Ponieważ co jest ważne, no to Zinleibery nie dostaje żadnych dotacji państwowych. Ja parę razy próbowałem dostać jakieś dofinansowania, czy to od uniwersytetu, czy to od ministerstwa, bardziej w jakich, jeśli chodzi o jakieś granty. Ani nie jestem dobry w pozyskiwaniu grantów, ani nie ma za bardzo programów, które by to wspierały. Bardzo często jest mowa o tym, że musi być współpraca międzynarodowa. Trudno o współpracę międzynarodową, badając polską prasę. No i też nie jest to coś, co by było w głównym nurcie. Ani nie, jest, ani nie były to pisma Solidarności, e, ani nie były to jakieś pisma wysokonakładowe, które były, były popularne. Więc tutaj jest tak, że trzeba radzi, radzić sobie samemu. No i za co bardzo dziękuję wszystkim osobom, które, które dorzuciły się do tej zrzutki. I niedługo wrzucę właśnie zdjęcia z tego, jak te zbiory wyglądają. No i co jest istotne, do tych zbiorów będzie właśnie katalog. I mam nadzieję, że w przyszłości wszystkie będą zeskanowane, a nawet myślę o tym, żeby w tym roku założyć stowarzyszenie. Kultury alternatywnej, fanów prasy alternatywnej, o tym będę jeszcze myślał, ale po prostu chciałbym, żeby jakieś osoby się włączyły do tej współpracy, a moim marzeniem byłoby to, żeby było jakieś miejsce, gdzie każdy mógłby przyjść, obejrzeć sobie ziny i zeskanowane, i w papierze, i zdobyć też jakieś różne publikacje, które mam naukowe czy publicystyczne, bo też takie są, katalogi różnego rodzaju opracowania. A ci, którzy albo kiedyś tworzyli fanziny, albo dzisiaj je tworzą, powinni się do ciebie zgłaszać, jeśli chcą, żeby ich działalność była zarchiwizowana? Mam nadzieję, że to będą robić i niektórzy robią, ponieważ parę razy otrzymałem, na przykład od jednej osoby otrzymałem matrycę. To znaczy to, z czego ten zin był skanowany, tam 8 czy 9 numerów jednego ardzina e, z lat 90. Później dostałem od kogoś, kto po 2000 roku robił, artzin, e, robił zina, ale właśnie w tym starym stylu, czyli grube kartki wyklejane. Dostałem też na przykład e, karton, mm, do czego również zachęcam, żeby przesyłać, ulotek, tak zwanych flejersów, które były, które były dorzucane zawsze do kopert z listami, z zinami plakaty, broszury. Dlatego mówię coraz częściej o prasie alternatywnej i kulturze alternatywnej, ponieważ chcę wyjść poza ziny, poza, poza tematy jakieś czysto subkulturowe i archiwizować jakby wszystko, co ta subkultura zrobiła. Od kolegi z, ze skutu Rozbrat w Poznaniu otrzymałem ostatnio zina, którego się nie da zeskanować. To znaczy on ma tam przeźrocza do projektora i płytę. I tego zina trzeba tak słuchać, że się puszcza utwory i rzuca na ścianę te, te, te klisze, prawda? Więc, więc są też takie materiały, które tak naprawdę no, trzeba zeskanować, nagrać, coś, coś, coś z tym jeszcze zrobić. A skaner, który mam, który mam też dzięki pierwszej zbiórce, umożliwia mi to, ponieważ pozwala mi właśnie skanować klisze i, i, i właśnie pojedyncze zdjęcia małe. Więc zachęcamy do wspierania Zin Library, do zaglądania, do poznawania tego obiegu prasy, który kiedyś był dla pokolenia dzisiejszych 40, nawet 50-latków, czymś podstawowym, który, jak dowodzi Rafał Księżyk, między innymi w znakomitej książce Dzika Rzecz, wprowadzał do Polski takie idee jak ekologia, wegetarianizm, antymilitaryzm, feminizm i przyczynił się do rozwoju naszej polskiej kultury narodowej nie mniej niż różne książki, słynne filmy, które dzisiaj mieszczą się w kanonach. No i do, do lektury przede wszystkim, tam są naprawdę super treści, myślę, że Tą ilość obowiązkowych kliknięć zapewniłem przygotowując się do naszego spotkania i jeszcze pewnie będę ją nadrabiał, bo, bo jest tam cała masa świetnych PDF-ów i to niezależnie od tego, czy to ten zin sportowy, czy pisma poświęcone kulturze rastafariańskiej, reggae, czy z czy, czy ziny muzyczne, polityczne. Ja też myślę i mam taką nadzieję, że to nie jest nasze jedyne spotkanie, tylko co jakiś czas będziesz wpadał do tłustego druku i opowiesz o tym, co się dzieje w prawdziwym, kulturalnym undergroundzie. No, z wielką chęcią, ponieważ z inny dalej wychodzą tak? I, i o tym możemy rozmawiać. Nie jest to to, co było w latach 90., no, ale siłą rzeczy internet fotoblogi, blogi i Facebook zastąpił wiele rzeczy, ale dalej są fani papieru i niektórzy do mnie piszą, że im zależy na tym, żeby nakład to było 200 egzemplarzy na przykład. To dla odmiany, bo wcześniej były trochę bardziej metalowe rzeczy, chciałbym puścić utwór zespołu, japońskiego zespołu jazzowego Sleepwalker, na którego w 2008 roku, jak pracowałem w Anglii, byłem na dwóch koncertach Mążcie na Z Mateuszem umówiliśmy się, że będzie do nas częściej wpadał, bo z innej książki z niezależnych oficyn, zwłaszcza tych, które reprezentują etos DIY i funkcjonują w undergroundzie, to dla nas, i mamy nadzieję, że również dla was prawdziwy rdzeń zainteresowań literackich. A teraz zrobię coś, czego dotąd nie robiłem, a mianowicie puszczę bardzo długi, bo aż 14-minutowy utwór kwintetu Tomasza Stańki. Pod tytułem Boratka and Flute Ballad z płyty Purple Sun z 1973 roku. Posłuchacie, a za kwadrans porozmawiamy, czy raczej ja powiem o czymś, co mnie bardzo boli, męczy i denerwuje co moim zdaniem niszczy nam codzienne wysiłki i wszystko, co z takim trudem staramy się budować. Czyli wspomnę o inbach w internecie oraz ich fatalnych konsekwencjach. Manifest przeciw inbieniu, rozliczaniu, ortodoksji, pieniactwu i brakowi solidarności. Doświadczyliśmy tego w ostatnich tygodniach przy okazji kompletnie niepotrzebnej awantury o status osób transpłciowych i niebinarnych płciowo, wcześniej przy okazji różnych przepychanek. Tak średnio co parę tygodni wybucha nowa inpa. A starsi z nas pamiętają to z publicystyki w zinach, Zdzielnia się aktywistycznych, środowiskowych i subkulturowych kanap na mniejsze kanapy, coraz mniejsze kanapy i Z jednej strony siłą lewicy, czy też w ogóle nie prawicy, wszystkich myślących ludzi są wątpliwości, rewidowanie postaw, poglądów, ucieranie jakichś stanowisk, kompromisów, wymiana argumentów. Bo wiadomo, na prawicy jest wodzu prowadzić na kowno, i zero wątpliwości. Z drugiej strony nie sposób nie ulec wrażeniu, że po tej naszej stronie barykady utracono już zdolność do rzetelnej, merytorycznej dyskusji i wszystko kończy się rozwleczonymi do granic możliwości kłótniami na buniu lub, jak ostatnio w Poznaniu, mordobiciem. Kłótnie i mordobicie to nic nowego ale gorzej, że te wydarzenia rezonują przez sieć i zamiast sprawnie rozwiązywać problemy, robić w realu jakieś pożyteczne, choćby i najdrobniejsze rzeczy, to poświęcamy uwagę, energię i bezcenny czas na roztrząsanie kwestii personalnych, zapisywanie się do konkretnych obozów. Na przesiadanie z kanapy na kanapę. W ten sposób jesteśmy podzieleni, skłóceni, słabi, słabe. Zwróćcie uwagę, że nie odnoszę się do meritum tego sporu, do jego tematu. Celowo nie chcę brać udziału w czymś, co jest plemienną wojną, a nie merytoryczną wymianą argumentów. I choć pewnie jedna ze stron ma więcej racji niż druga, no to obie weszły w toksyczny tryb obrzucania się błotem. Dlatego ja z takiej wojny dezerteruję i wam radzę to samo. Tyle manifestu czy też pogadanki na temat tego, co dzieje się na Facebooku i w innych społecznościówkach. Teraz Bush Tetras i Too Many Creeps. pożegnam, to wspomnę tylko w ramach takiego szybkiego newsa, że są trzy książki, które niedawno się pojawiły albo dopiero mają się ukazać, ale zdecydowanie warto po nie sięgnąć, a będziemy się nad nimi pastwić w tłustym druku i nimi zajmować, dzielić włos na czworo i tak dalej. Wokół nich przede wszystkim dezorientację, antologia polskiej literatury queer, Redaktorami są Błażej Warkocki, Alessandro Amenta i Tomasz Kaliściak. Opublikowana książka nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej. Ogromna rzecz, bardzo ważna. Już teraz, będąc w trakcie lektury, mając ją na tapecie, mogę powiedzieć, że przypuszczam, że to będzie jedna z najważniejszych literaturoznawczych książek w tym roku. A dlaczego? Mianowicie dlatego, że teoria queer zajmująca się innością w sensie tożsamościowym, seksualnym także. W Polsce doczekała się już niezłego rozwoju, ale nigdy nie powstał taki przekrojowy tytuł, który by jakoś te sprawy podsumowywał. Mamy na przykład takie rzeczy jak Encyklopedia Gender, jak różne podręczniki akademickie dotyczące teorii gender i queer, ale one zawsze są cząstkowe. Natomiast tu mamy spacer przez polską literaturę, od niemalże renesansu bodaj, po no, najnowsze teksty, tropem inności. Niekoniecznie inności tak bardzo wyrazistej, której da się przybić jakąś etykietę tożsamościową, ale często takiej inności w znaczeniu emocjonalnym, bardziej sproblematyzowanym, delikatnym, jak to ma Miejsce w przypadku na przykład listów Chopina do przyjaciół, w ogóle miłości i przyjaźni romantycznej, która jest tu jedną z ciekawszych i kluczowych kategorii, taka przyjaźń opierała się na o wiele większej bliskości niż u niejednej współczesnej pary hetero nawiązanie do tradycji grand touru, czyli takich podróży, które miały kształcić młodych mężczyzn z wyższych warstw społecznych, z wyższych klas i być podsumowaniem ich edukacji i często były okazją do przeżycia, do poznania innych krajów, innych kultur, ale też okazją do różnych eksperymentów emocjonalnych, no i erotycznych które później pojawiały się w tekstach literackich. Jest to też książka o różnych rodzajach kodów, o różnych formach ezopowego języka, którymi autorzy, autorki posługiwali się, żeby tą inność w literaturze ukazać. Jest tam też sporo bardzo nawiązań do dyskusji krytyków literackich itd. Niezależnie od tego, czy interesujecie się zjawiskami kultury queer, teorią queer, czy jesteście za, przeciw, czy jesteście wręcz niechętni tego rodzaju odczytaniom, to warto po nią sięgnąć, bo pozwala przeżyć pewną intelektualną przygodę, zrozumieć wiele rzeczy i przemyśleć swoje stanowisko. To jest okazja do takiego namysłu, którego tak bardzo mi brakuje w świecie społecznościówek, błyskawicznej wymiany argumentów i spostrzeżeń, które padają jak ciosy w internecie. Niebawem zsiądę do recenzji, więc tam to wszystko jakoś tak ładniej zbiorę. Drugą książką wartą uwagi jest Potwór Pamięci. Napisał go izraelski autor Ishai Sarit. To powieść, która pokazuje że mimo różnic, mimo tego, że dzielą nas granice różne doświadczenia historyczne, emocjonalność i kultura, często stajemy przed podobnymi dylematami. To książka o młodym izraelskim historyku, który zajmuje się osadzonymi w Polsce obozami koncentracyjnymi w czasie II wojny światowej, tymi hitlerowskimi obozami zagłady, a współcześnie popularyzuje wiedzę na ich temat i w ogóle wiedzę na temat Holokaustu. Pracuje z młodzieżą, pracuje z oficjalami, pracuje nawet z pewnym startupem, który tworzy jakąś upiorną ni to grę komputerową, ni elektroniczny projekt edukacyjny, a w końcu z pewnym niemieckim reżyserem. Nie będę spoilował fabuły tej bardzo ciekawej, epistolarnej powieści, bo tutaj trzeba dodać, że jest yy, napisana jako list do dyrektora Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Natomiast yy, polecę uwadze, bo ona pokazuje, że praca z pamięcią, dylematy, które stają nie tylko przed każdym i każdą z nas, ale też przed instytucjami, które tą pamięć wojenną obsługują, są bardzo podobne zarówno w Izraelu, jak i w Polsce. To znaczy, że dwa narody, które na tej naszej wspólnej polskiej ziemi spotkała, zagłada, spotkały wszystkie okrucieństwa wojny, choć różnią się w odbiorze, w pozycji politycznej, w różnych niuansach, to mają te same kłopoty. I książka napisana jest na tyle ciekawie, że nie jest tylko literaturą interwencyjną, ale jest także rodzajem introspekcji w duszę człowieka, który na swoje ramiona wziął bardzo dużo okropieństw cierpienia cudzego, w związku z czym sam cierpi i sam doznaje różnych problemów, dylematów itd. Rzecz opublikowana nakładem Kolegium Europy Wschodniej. Na tłustym druku też powinna znaleźć się o niej nota. No i po trzecie... Zapowiedź. Tomasz Piątek skończył pracę nad pierwszym tomem swojej książki o Tadeuszu Rydzyku. Nosi tytuł Rydzyk i przyjaciele. Niebawem ukaże się nakładem w Arbitror. Dołożyłem starań, żeby Tłusty Druk otrzymał ją jako pierwsza redakcja w Polsce i żebyśmy mogli zrobić wywiad z autorem oraz skomentować ją na łamach naszego ni to portalu, ni to bloga w serwisie Substack. Autora znamy wcześniej jako świetnego prozaika, w ostatnich latach jest dziennikarzem śledczym bardzo ważnym, znajdującym bardzo ciekawe informacje, kontrowersyjnym, nie do końca słuchanym przez niepisowską stronę, przez niepisowską część naszego społeczeństwa. Nie wspominając o tej pisowskiej, chociaż myślę, że czytają te książki wszyscy, sądząc po nakładach i liczbie sprzedanych egzemplarzy. No a postaci ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, warto się przyglądać niezależnie od naszych politycznych sympatii lub antypatii. Trzymam rękę na pulsie, już wkrótce też zasiądę do lektury tej książki. W tym tygodniu na tyle. Przypominam, że znajdziecie nas w serwisie Substack.com ale też na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia.